To są informacje Polskiego Radia 24. Połamane drzewa, zerwane dachy i linie energetyczne w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Polacy wracają ze świąt. Na drogach natkniemy się dziś na większą liczbę policyjnych patroli. Mieszkańcy Łodzi wiedzą, jak świętować lany poniedziałek. Bitwa wodna przyciągnęła kilkaset osób. Minęła 14. Radosław Siennicki, zapraszam. Prawie 1100 razy interweniowali od rana strażacy w związku z silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń było na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Kralec, mówił na naszej antenie, że alerty synoptyków obowiązują niemal w całym kraju. Większa część kraju właśnie jest objęta przynajmniej pierwszym stopniem ostrzeżenia. Powiaty nad morzem na północ, kraju nawet drugi stopniem tego zagrożenia silnym wiatrem, więc no niestety jesteśmy przygotowani, że tych zdarzeń jeszcze może troszeczkę wystąpić. Silny wiatr uszkodził maszt łączności w Komendzie Straży Pożarnej w Parczewie na Lubelszczyźnie. W powiecie występują problemy z komunikacją radiową. Sytuacja nie jest łatwa, ale staramy się przywrócić łączność, mówi młodszy brygadier Krzysztof Fila. Wskutek silnego wiatru maszt się przełamał na konstrukcję dachu naszej komendy. Wskutek właśnie tego uszkodzenia masztu mamy utrudnioną właśnie łączność z druhami, naszymi pracownikami na terenie całego powiatu i w większości na chwilę obecną obsługiwaliśmy się telefonią komórkową i z uwagi na to został zadysponowany specjalistyczny samochód dowodzenia i łączności, za pośrednictwem którego będziemy budować łączność na terenie naszego powiatu. Drzewa powalone przez silny wiatr szkodziły linie energetyczne na Lubelszczyźnie. Bez prądu może być nawet 25 tysięcy odbiorców.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 Policjanci prowadzą akcję Wielkanoc. Na drogach spotkamy większą liczbę patroli. Funkcjonariusze poza prędkością zwracają szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia pasażerów. 71-letni mężczyzna zmarł po interwencji policji na terenie wrocławskiej Leśnicy. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura. Policjanci zostali wezwani dziś przed godziną 6 rano. Zgłaszającą była żona mężczyzny. Więcej na ten temat Mateusz Czmiel. 71-latek nie przyjmował leków, wszczął awanturę i demolował mieszkanie. Patrol, który przyjechał na miejsce, zastał mężczyznę przed budynkiem. Początkowo był spokojny, jednak sytuacja szybko się zaostrzyła, gdy dowiedział się o wezwaniu pogotowia. Zaczął być agresywny, szarpał funkcjonariuszy i stawiał opór. Policjanci najpierw użyli siły fizycznej, następnie gazu. Ostatecznie założyli mężczyźnie kajdanki. Po chwili sytuacja się uspokoiła, jednak 10 minut później 71-latek za a następnie doszło do zatrzymania krążenia. Policjanci natychmiast rozpoczęli resuscytację, która była kontynuowana do czasu przyjazdu Pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł. Decyzją prokuratora przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która ma ustalić przyczynę zgonu. Wstępne ustalenia nie wskazują na nieprawidłowości w działaniu policjantów. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Dziś, lany poniedziałek. W Łodzi była to okazja do prawdziwej bitwy wodnej. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób. Na miejscu była także Joanna Karp. Woda! Zaczęliśmy się lać wodą, a potem zaczęliśmy się zuczyć balonami z wodą. A jak to się stało, że tata jest właściwie suchy? Tata jest z zaplecza technicznego, ja uzupełniałem tylko zapasy. Ale powiem Państwu, że byliśmy również w zeszłym roku i widzę większe zaangażowanie. W tym roku po prostu wszystko pływa. No bo to chodzi o tradycję. Tradycja nie wybiera pogody. Zabawa jest na pełną skalę i podtrzymywanie tradycji w nowoczesnej formule. Wodną bitwę w Łodzi zorganizowano po raz trzeci. Zamiast wyrzucać do kosza to, co zostało na świątecznych stołach, warto podzielić się z innymi. Jedzenie można przekazywać do jadłodzielni, czyli specjalnej lodówki, mówi miłoż Strawa z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Zupełne Dobro. Ludziom dużo jedzenia zostaje, nie trzeba tego wyrzucać. Można zostawić u nas w lodówce i jest naprawdę masa ludzi w Rzeszowie, którzy chętnie z tego skorzystają. Lidia Rogulska ze Stowarzyszenia Zupełne Dobro przypomina, że jedzenie, którym się dzielimy, powinno być świeże. Opisać, kiedy zostało wyprodukowane, przygotowane, podstawowe składniki też wypisać ze względu na alergeny i przywieźć, zostawić w lodówce, a niech osoby potrzebujące skorzystają. Nie zmarnuje się to jedzenie podzielnia przy ulicy Sądeja w Rzeszowie czynna jest przez całą dobę. Podobne rozwiązania funkcjonują w całej Polsce. To były informacje Polskiego Radia 24. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują na zachodzie, północy, w centrum i na wschodzie kraju. Na południu z kolei uwaga na roztopy, a w nocy także na przemrozki. Do końca dnia w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie i północnym wschodzie wystąpią burze. Na termometrach od 10 do 12 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Tam od 6 do 9 stopni. Radio 24. Słowem wszystko. Jest 14.06, cały czas Polskie Radio 24. Małgorzata Żochowska. Zapraszamy Państwa na Polskie Radio 24.pl. Tam nasz raport o wichurach nad Polską. Ponad tysiąc interwencji strażaków. Słyszeli Państwo o tym w informacjach. My pokazujemy na portalu zdjęcia. Bo strażacy mają pełne ręce roboty w związku z wichurami, które przechodzą nad Polską. Interweniują raz za razem. Najczęściej wezwania dotyczą połamanych gałęzi, poprzewracanych drzew. Jednak były też poważniejsze przypadki, np. zniszczony dach budynku szpitala na Lubelszczyźnie czy złamany maszt komunikacyjny. RCB rozsyła alerty, Obro, obowiązują też ostrzeżenia IMGW. Mamy też na naszym portalu mapy pogodowe. Te także państwa, um, Państwu polecamy. Gość Polskiego Radia 24. Anna Wolska, dyrektorka członkini, członkini zarządu Banku Żywności SOS w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo marnujemy? No marnujemy bardzo dużo. W Polsce jest to około 5 milionów ton żywności rocznie, przy czym... Największym marnotrawcą żywności są wciąż gospodarstwa domowe, czyli najwięcej marnujemy we własnych kuchniach. Marnotrawcą, to znaczy pewnie jestem nim ja i wielu naszych słuchaczy? No ja myślę, że każdy z nas ma jeszcze tutaj dużo do przepracowania, do zrobienia. Jako, jako społeczeństwo mamy po prostu lekcję do odrobienia. Jaką lekcję? Pani dyrektor, chciałabym, żeby pani poruszyła nasze sumienia, serca, bo yy, i wierzę, i wiem że są różne opcje um, nauki w przyspieszonym tempie. Nie trzeba mm. marnować, ale warto wiedzieć, jakie podstawowe błędy popełniamy. Podstawowym błędem jest już kupowanie zbyt dużej ilości żywności. Mamy dostęp do świeżej żywności przez cały czas i nie musimy już robić dużych zakupów, ale niestety taki standard jeszcze wiele z nas realizuje, że kupujemy raz, a dużo. I to pokazuje, że tej żywności po prostu przy takim trybie zakupowym marnuje się więcej. Ciągle jeszcze też mamy kłopoty z planowaniem zakupów, planowaniem menu i pod tym kątem jakby sporządzania listy zakupów, w której bezwzględnie powinniśmy się trzymać. Ale także nie do końca wiemy, jak przechowywać żywność, żeby się nie psuła już w naszych lodówkach. To jest też wiedza, którą bardzo łatwo można pozyskać w internecie, na jakiej półce, co powinno znajdować się, w jakim pojemniku powinno się to przechowywać. I to jest sprawa numer dwa. Natomiast sprawa numer trzy jest taka, że jeżeli już rzeczywiście tej żywności zrobiliśmy za dużo, to jeszcze cały czas można ją przechowywać na przykład w postaci zamrożonej i odmrażać wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Albo też, co mieści się w tym duchu współczesnego zero waste, przetwarzać żywność, która już nie nadaje się do spożycia w takiej formie, w jakiej jest, na inne dania. I takich przepisów rzeczywiście też możemy sporo już odnaleźć i jest to duży ruch, który się tworzy społecznie. Myślę, że bardzo wartościowy i bardzo warto o nim mówić i go wspierać. Jest nawet taka aplikacja, tu, dzięki której na przykład w stolicy, ja nie wiem, czy ona działa w różnych innych miastach, miejscach naszego kraju, można po bardzo okazyjnych cenach znaleźć na przykład żywność z restauracji, które jak zbliża się godzina zamknięcia, proponują przyjedźcie, sprzedamy wam taniej niż w restauracji, nie zmarnuje się. Tak, coraz częściej restauracje właśnie realizują takie akcje. Również bardzo dużo w tym zakresie robią sklepy, które też mają specjalnie dedykowane półki żywności, która wciąż jest, jeszcze jest pełnowartościowa, ale zbliża się jej termin przydatności do spożycia. I to jest też okazja, żeby kupić taniej, a przy okazji zapobiegać marnotrawstwu żywności. Pani Anno, ja sobie zanotowałam pilnie, to zaczynam od początku. Najpierw. Przy takiej okazji jak święta robimy plan. Um... Tak, to jest, to jest najważniejsze, mm -hmm. żeby wiedzieć, ile będziemy przygotowywać porcji i ile jedzenia po prostu na te porcje zakupić. Robimy szczegółową listę i też jakby nie ulegamy takim marketingowym chwytom, których jest bardzo dużo, że jest trzy w cenie dwóch, cztery w cenie dwóch. To są po prostu rzeczy, które powodują, że my kupujemy tej żywności za dużo i ona po prostu traci swój termin często przydatności do spożycia, ponieważ nie potrzebuje Takiej ilości, zanim wybierzemy się na zakupy, sprawdzamy dobrze również nasze zapasy, czy czasami to, co na tej liście się znajduje, nie jest już w naszych szafkach, w naszej lodówce, w naszym zamrażalniku. I to jest kwestia planowania. Potem y, też musimy pamiętać, szczególnie właśnie z okazji świąt, żeby też nie wykładać wszystkiego, szczególnie tych produktów, które potrzebują y, warunków chłodniczych w całości na stół. Wykładamy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść. To samo jakby jeśli chodzi o nakładanie sobie porcji. Nakładamy sobie mniej, lepiej dobrać dodatkową porcję niż Wyrzucić te tak zwane resztki talerzowe, które mm -hmm. też składają się na dużej ilości marnotrawionej żywności. Jeśli pani pozwoli, jeszcze do tego przejdziemy, bo chciałabym tak krok po kroku prześledzić pani wskazówki. Wspomniałyśmy o planie, a potem tak. same zakupy. Bardzo dobra rada. Sprawdźmy, co mamy w lodówce, czego kupować nie musimy. Ale wiem też, że to, co oferują nam sklepy, jest ułożone tak... Nawet na półkach, prawda? Koncepcja ja. jest taka, żebyśmy szukając masła kupili wszystko, co jest dookoła. To jest umiejętność wpływania na czy kreowania naszych potrzeb. Jak się temu nie dać? No Zdecydowanie tutaj e, musimy się posiłkować wiedzą i rzeczywiście tej wiedzy bardzo dużo w otwartych źródłach możemy znaleźć, jak po prostu nie ulegać tym e, trikom promocyjnym, które cały czas sieci handlowe e, w dużej e, liczbie stosują e, i właśnie przede wszystkim Zachęcając nas do kupowania więcej niż jest nam potrzeba. E, więc te listy tutaj to jest naprawdę rzecz bardzo przydatna i rzeczywiście m, już po raz kolejny robiąc zakupy staramy się po prostu i coraz lepiej nam to wychodzi. Ja wiem to z własnego doświadczenia: nie kupowanie niczego, co na tej liście się po prostu nie znajduje. Jakiś czas temu od psychologa, eksperta Polskiego Radia 24 usłyszałam taką radę: żebyśmy po zakupy chodzili na jedzeni. To Nie głodni. głodni. To jest... Bo jeżeli <tak> jesteśmy głodni, to głowa szaleje, a jeszcze tam, tak. a jeszcze tam to. Dokładnie tak jest i to rzeczywiście jest też jedna z takich kluczowych zasad robienia zakupów, że nigdy właśnie nie chodzimy na zakupy głodni, bo wtedy jesteśmy skłonni kupić więcej. Mhm. Ale te zakupy moglibyśmy robić nie tylko pod kątem planu, który mamy, ale też miejsca prawda, w lodówce, żeby nam się to zmieściło. No, Aura w tym roku jest dość łaskawa. Można coś tam wystawić na balkon, prawda? Albo bo jest tak. głodno, ale nie zawsze jest taka możliwość. Więc może warto też pomyśleć, musimy, tak, co nam stosować. się do tej lodówki zmieści. Tak, do swoich warunków po prostu też przechowywania, prawda? Inaczej po prostu mhm. zrobimy zakupy, kiedy mamy spiżarnię, inaczej kiedy mamy małą lodówkę, więc to też na pewno jest ważny czynnik. Wspomniała Pani o przechowywaniu i o tym, że znaczenie ma miejsce w lotówce, w którym kładziemy ryby, owoce, warzywa i, te, i, tak, dalej, i tak dalej, Mam wrażenie, że nie każdy tego pilnuje. Tak trochę myślę o sobie teraz. Też. No na pewno. To, to też nie jest taka właśnie wiedza, którą wynosimy ze szkoły, chociaż my w Banku Żywności bardzo się staramy żeby już od najmłodszych lat dzieci miały świadomość, jak ważnym zasobem jest żywność, jak wiele środków i pracy kosztuje jej wytworzenie, jak to jest dużym obciążeniem dla środowiska, kiedy ją marnotrawimy i też uczymy, jak przechowywać żywność, żeby ona była jak najdłużej pełnowartościowa i to jest też wiedza, którą bardzo prosto możemy pozyskać wpisując odpowiednie hasło w internecie. Ale taki wyższy stopień w Zajemniczenia, jak sądzę, to jest zrobienie zakupów tak i przygotowywanie potraw tak, żeby potem zupełnie świadomie je przetworzyć, bo bardzo ważnym e, punktem jest przetwarzanie, o którym Pani e, wspomniała. Nie wiem, jakiś przykład proszę nam podać. Nie wiem, może warzywa z rosołu. No z warzyw z rosołu oczywiście to już sławetną sałatkę jarzynową robimy. E, najczęściej marnotrawionym e, produktem w Polsce jest pieczywo. I tutaj też trzeba powiedzieć, że jest dużo ciekawych przepisów, możliwości wykorzystania suchego pieczywa. Czy to na bułkę tartą, czy na grzanki, czy na tosty francuskie. To wszystko można z pieczywem jeszcze zrobić, żeby dać mu drugie życie. Poszukajmy, czytajmy, nie marnujmy. No dobrze, a jak zostanie, tak jak teraz? Jest możliwa, pani Anno, taka sytuacja, że na jednej z grup na portalu społecznościowym Wstawiam tak. teraz post. Słuchajcie, zostało. Kto ma ochotę? Tak, rzeczywiście Naprawdę to jest Naprawdę można, bardzo... tak, można tak zrobić? Tak i znam ludzi, którzy uczynili z tego swoją taką codzienną praktykę działania, że jeżeli zostaje nam coś albo coś nam na przykład nie smakuje, kupiliśmy na przykład ser, który nie przypadł nam do gustu, to naprawdę są osoby, które bardzo chętnie skorzystają z, z tego jedzenia i przyczynią się do tego, że to nie zostanie zmarnowane. Więc grupy rzeczywiście na portalach społecznościowych są, działają i potwierdzam to, ale tak jak w Państwa materiale słyszeliśmy, coraz popularniejsze są również również lodówki społeczne. One się znajdują już w coraz większej liczbie lokalizacji i to jest fantastyczny sposób na to, żeby podzielić się tym, co nam zostanie, jeśli chodzi o już żywność przetworzoną. Znam pewną podwarszawską społeczność, całkiem niedużą i oni po świętach jednych, drugich zbierają oczywiście świeże, nadające się do spożycia potrawy i wspólnie odwożą do miejsca, w którym ludzie akurat potrzebują takiego y, wsparcia. I oni sobie postawili taki cel dawno, dawno temu i robią tak od wielu lat. Mm, tak, jest bardzo wiele organizacji, które zajmuje się żywieniem osób potrzebujących i y, z ponad 100 takimi organizacjami Bank Żywności w Warszawie współpracuje. Są to fantastycznie działające Mniejsze i większe podmioty, które z radością przyjmą jedzenie, jeżeli tylko takie zostanie im podarowane. Bo gdy nie masz co jeść, życie ma barwę popiołu. To jest hasło z waszej strony. Jak wiele osób w naszym kraju nie ma co jeść? No szacunki są oczywiście bardzo różne w zależności od kryteriów jakie przyjmiemy, ale liczymy się z tym, że około 2 milionów osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Więc to jest ta grupa, która jest szczególnie narażona na problemy z dostępem do żywności. Natomiast organizacje społeczne, w tym Federacja Polskich Banków Żywności szacuje, że jest to grupa zdecydowanie większa. Ze względu na rosnące koszty życia naprawdę często zakup żywności staje się e, problematyczny i jest wyborem pomiędzy na przykład zakupem leków przez emerytów, a właśnie zakupem żywności. Także ta liczba stale rośnie i obserwujemy to z narastającym niepokojem. No tak. Hmm. Czy tylko ludzie starsi, seniorzy? potrzebują takiego wsparcia. No, naturalnie przychodzi nam, przychodzą nam do głowy na przykład osoby w kryzysie bezdomności. Czy tylko? Tak, to tak, też, też takie osoby obejmujemy tutaj naszą pomocą. Natomiast naprawdę historie są bardzo różne. Często właśnie ubóstwo sprzężone jest z jakąś dysfunkcją właśnie czy ruchu, czy niepełnosprawnością. Często są osoby, które chorują i rzeczywiście gro swoich środków muszą przeznaczyć na leczenie. I to są często też osoby w sile wieku, zdawałoby się nie seniorzy, a jednak potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Są też osoby naprawdę niemobilne, leżące, które nie mogą same sobie poradzić ani finansowo, ani logistycznie z dokonaniem podstawowych zakupów żywnościowych. Patrzę na schemat działania Banku Żywności. Rolnicy, producenci, sieci handlowe, hurtownicy, dystrybutorzy, unijny program żywnościowy, zbiórki żywności. A może my nie mamy świadomości koordynacji takich działań ku, ku pomocy i ku odzyskaniu godności ludzi, którzy nie mają co jeść? No w Polsce istnieje dosyć rozbudowana sieć wsparcia żywnościowego, bo to nie tylko Banki Żywności, ale też inne duże organizacje pomocowe. Dlatego też zachęcam jakby z jednej strony tych, u których ta żywność się jeszcze cały czas marnuje, czyli właśnie producentów, dystrybutorów, przewoźników, którzy coraz częściej jakby pukają do naszych drzwi i oferują tę żywność jako pomoc dla osób potrzebujących, a z drugiej strony też zachęcamy osoby potrzebujące. Naprawdę są organizacje, którym nie jest obojętne, w jakiej państwo znaleźli się sytuacji i możecie dzwonić, pisać, prosić o pomoc i na pewno ta pomoc zostanie udzielona. Oddajemy godność, piszecie na swojej stronie. Czasem myślę o osobach, które potrzebują pomocy, a nie są w stanie o nią poprosić, e a co więcej, nie sprawiają wrażenia osób, którym trzeba pomagać. Często pani spotyka takie osoby? E tak, bardzo dużo osób ma rzeczywiście poważny problem z tym, żeby o tę pomoc poprosić. My prowadzimy taki, taki punkt bezpośredniej dystrybucji żywności na warszawskiej Woli i tam jakby odbieramy telefony od osób, które są w kryzysie, też często z tymi osobami rozmawiamy i wiemy, jaką barierą do przeskoczenia jest naprawdę poproszenie o pomoc żywnościową, która jest taką pierwszą potrzebą człowieka, bardzo ważną potrzebą człowieka i podstawową. Ale chcę powiedzieć, mając tutaj okazję wystąpić na antenie, że my nikogo nie oceniamy, nikogo nie rozliczamy z tego, jak znalazł się w sytuacji kryzysowej. Zawsze może zapukać do naszych drzwi i tę pomoc Trzyma. Opisujecie historię pana Janusza. Całe życie byłem aktywny, ciężko pracowałem, żyłem dniem dzisiejszym, wszystko się nagle zmieniło, kiedy zachorowałem. Mam niewydolność serca, inne choroby też. Mimo tylu lat pracy nie mam emerytury ani renty, zarobione pieniądze się skończyły, teraz pracuje tylko moja żona. Nie ze względu na chory kręgosłup, tylko na pół etatu. Ale i to ponad jej siły. Z jej pensji żyjemy. Żona pochodzi z Ukrainy, tam ma rodzinę. Teraz, kiedy trwa wojna, bardzo się o nich martwi. Mam gazowe ogrzewanie, ale nie używam, bo nie mam jak zapłacić rachunków. Zbieram drewno, paleniem w piecu, żeby mieć ciepłą wodę. Dobrze, że dostaję jedzenie. To duża pomoc dla mnie. Często od... Rozma często rozmawiamy tu w Polskim Radiu 24 um, o, kryzysie, o ludziach w kryzysie bezdomności i słyszymy od um, przedstawicieli organizacji, którzy pomagają takim osobom, że czasem wystarczy jedno zdarzenie, czasem jeden dzień, um, żeby znaleźć się w takim kryzysie. Może powinniśmy um, Pani Anno uwrażliwiać siebie samych, że Czasem od normalnego, w cudzysłowie, życia do kryzysu bezdomności czy pustej lodówki dzieli nas naprawdę niewiele. Rzeczywiście takich historii słyszymy bardzo wiele i... To jest właśnie rzecz, którą powinniśmy powtarzać, że naprawdę nas wszystkich niewiele od siebie dzieli. Wystarczy jakby suma pewnych zdarzeń i możemy się naprawdę znaleźć bardzo szybko w sytuacji kryzysowej. No przede wszystkim właśnie nagła choroba. To jest, to jest coś, co paraliżuje życie całej rodziny i co wpływa rzeczywiście na komfort jej bieżącego funkcjonowania. Z takimi historiami spotykamy się bardzo często i chcę właśnie powiedzieć, że intuicyjnie właśnie my często tego nie czujemy, jak duży jest to problem, właśnie niedożywienie, niedojadanie. Natomiast jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, prawda? Więc wydawać by się mogło, że tutaj wszyscy powinni żyć w dostatku. Natomiast naprawdę jest bardzo duża grupa osób, dla których ciepły posiłek co drugi dzień jest już luksusem. Dlaczego o tym wspomniałam? Dlatego, że już mówiłyśmy o tym, że proszenie o pomoc bywa trudne. Ja myślę, że czasem oferowanie pomocy jest też trudne, że możemy sobie pomyśleć, żeby kogoś nie urazić, żeby może nie ocenić źle innego człowieka, że on się poczuje, nie wiem, urażony, jak zaproponujemy mu pomoc, to może działa w dwie strony. No zdecydowanie i my rzeczywiście wykonujemy też dużą pracę na to, żeby się przygotować do udzielania takiej pomocy, bo to wcale nie jest proste i rzeczywiście tutaj y, trzeba mieć umiejętności, empatię y, i duże kompetencje, żeby pomóc tak, aby człowiek chciał z tej pomocy skorzystać i aby nie wychodził y, od nas zawstydzony i to jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Kupuj kilogramy godności co miesiąc to jedna z waszych akcji, e, tak. czyli rozumiem, że można pomagać programowo. Oczywiście. Można zostać stałym darczyńcą i pomagać nam realizować naszą misję, ponieważ do jej realizacji jest naprawdę przygotowana wielka machina działania, duże magazyny, samochody, które codziennie tę żywność rozwożą, przywożą, dostarczają, odbierają od darczyńców. Musimy to też magazynować, w odpowiednich warunkach zapewnić po prostu odpowiednie warunki przechowywania, no i w końcu rozdystrybuować wśród naszych organizacji pomocowych, które bezpośrednio już tę pomoc dostarczają do osób potrzebujących. Więc to wszystko jest bardzo dużym przedsięwzięciem logistycznym i finansowym. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby partycypować w takim łańcuchu pomocowym, to bardzo serdecznie do tego zachęcamy i zapraszamy, żeby chociaż maleńką cegiełkę co miesiąc y, lub jednorazowo y, ofiarować bankowi żywności. No tak, bo jeśli nie bardzo wiemy, jak to robić samodzielnie, indywidualnie, to możemy scedować ten przyjemny obowiązek pomagania na innych. Mam taką propozycję dla pani, pani Anno. Otworzyłam wyszukiwarkę tak. internetową i wpisuję, co zrobić z jedzeniem, które zostało po świętach. Zobaczymy, co wyskoczy. Mm -hmm. <sum> Sama jestem ciekawa. Nie sprawdzałam tego. Proszę. E, zamrozić, przekazać rodzinie, przy, przyjaciołom, sąsiadom. Świąteczne potrawy możesz zostawić w jadłodzielni. Niewykorzystane produkty przewieź do banku żywności. Ale... Jest tak, jedna strona, druga, trzecia, czwarta, nie wyrzucaj yy, y, po świętach jedzenia, podziel się nim, co zrobić z resztkami po świętach, spraw 10 pomysłów. Zostało ci jedzenie po świętach, nie wyrzucaj. Co zrobić z nadwyżką, które zostało, y, która została po świętach, co zrobić z jedzeniem? No są dziesiątki, jeśli nie setki podpowiedzi, co zrobić. Dokładnie, także możemy z, naprawdę śmiało korzystać z tych podpowiedzi, bo jest ich dużo i one są naprawdę wartościowe. I po prostu im częściej będziemy to robić, tym bardziej staje się to po prostu nawykiem, który wprowadzamy do naszego codziennego funkcjonowania. Zamrozić, przekazać rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, zostawić wiatło dzielni. To są dwa pierwsze punkty tego poradnika. Mhm. To dobrze o nas świadczy, bo ja rozumiem, że odpowiedzi na takie pytania rodzą się na bazie, nie wiem, wyszukiwanych zagadnień tematów i słów. Dokładnie tak. A od czego się zaczęła Pani instytucja, to znaczy Bank Żywności SOS w Warszawie? Bank Jestem Żywności... Ciekawa. Od jakiej tak, potrzeby? <laughs> Była to fundacja pomocowa prowadzona przez m.in. Jacka Kuronia, który jak wiadomo lubił i potrzebował żywić ludzi. Te słynne zupy, które były rozdawane, prawda? Mm -hmm. to pamiętamy wszyscy ten symbol. I potem pomyślał, że trzeba to robić bardziej systemowo i Zapoznał się z modelem funkcjonowania francuskiego Banku Żywności. Postanowił przenieść ten pomysł do Polski. I tak powstał z inicjatywy kilku entuzjastów. Pierwszy Polski Bank Żywności, czyli Nasz Bank, Bank Żywności SOS w Warszawie. A po nim powstawały kolejne i kolejne banki w kolejnych województwach. Także w tej chwili banków zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności działa 31. I pani tak się Anno, to wszystko zaczęło. Fantastycznie. Jeszcze można Państwu przekazać 1,5% dla tych, którzy nie mają co jeść. Polecamy stronę Banku Żywności. A naszym gościem była Anna Wolska, entuzjastka pomagania. Zostańmy przy tym. Dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.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 Reklamie. Ogłoszenie społeczne. Znikam na dwa dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji.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 Ten świąteczny dzień wita Państwa Sylwia Słukowska. Wielkanoc zaczyna się od zaskoczenia, od poranka, w którym wszystko miało wyglądać inaczej. Bóg nie działa według schematów. Pierwsze o tym mogły przekonać się kobiety, które przyszły do grobu. A co było potem? Rozmawiałam o tym z doktor habilitowaną Moniką Waluś, wykładowcą teologii dogmatycznej i duchowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W świecie starożytnym świadectwo kobiet nie miało mocy prawnej. Dlaczego więc według Ewangelii to właśnie kobietom powierzono pierwszą wiadomość o zmartwychwstaniu? Kobiety w ogóle w Ewangelii pojawiają się bardzo często. Mamy pokazane no, takie szczegóły, które nie były bardzo interesujące w świecie męskim, na przykład powitanie świętej Elżbiety i Maryi albo to, że święta Anna Przerokini się pojawiła, coś mówiła. Także mamy tutaj w ogóle sporo kobiet w Ewangelii w ogóle w Biblii mamy, jak na owe czasy naprawdę niemało kobiet. Też bardzo jest istotne i takie no, niekoniecznie bardzo typowe, że kobiety chodzą razem z uczniami, apostołami za Jezusem, czyli jako uczennice pańskie. To też jest bardzo ciekawe, bo no, nawet dzisiaj chyba jakby za jakimś takim bardzo interesującym mówcą czy kaznodzieją chodziło statko kobiet, to chyba by to nie było tak bez komentarzy. A one jednak chodziły, słuchały, zawsze są wymieniane razem z Matką Bożą i myślę, że z tego powodu właśnie też jakby te kobiety są bardziej zauważane. Najwyraźniej były w środowisku Jezusa bardzo doceniane. I właśnie chodząca razem z um, tymi kobietami zawsze wymieniana po Matce Bożej Maria z Magdali jest właśnie tą, która znajduje się przy grobie i specjalnie doceniana przez świętego Jana jako ta, z którą pierwszą Jezus rozmawiał. Czy... Można powiedzieć, że Bóg świadomie wybiera słabych świadków, czyli te kobiety, które no, nie miały jednak takiej pozycji silnej jak mężczyźni, aby pokazać, że Ewangelia nie opiera się na ludzkiej wiarygodności, ale na jego mocy. Myślę, że tak, dlatego że po pierwsze kobiety wówczas uważano, że w sądzie takimi pewnymi świadkami są mężczyźni, bo kobiety zbyt ulegają emocjom, może coś źle widziały, może coś nie zapamiętały, może czy się boją. I zazwyczaj uważano tak tradycyjnie w tym czasie, że dwie kobiety, jeśli dadzą to samo świadectwo, jest ono tyleż warte, co świadectwo jednego mężczyzny. Mniej więcej taka była ogólna taka była wizja. Czyli powiedzmy, że jeśli jedna z Marii z Magdali powiedziała coś apostołom, to naprawdę nie było specjalnie mocnym świadectwem. No a jednak tradycja chrześcijańska to bardzo mocno przyjęła. Do dzisiaj w tradycji wschodniej Maria z Magdali jest traktowana jako apostołka apostołów, ta, która sama apostoła mówi o zmartwychwstaniu Jezusa. I też widać, kiedy apostołowie idą do Emaus, kiedy jeszcze nie rozpoznali Jezusa, to jest takie pada urocze zdanie, naprawdę trudno się nie uśmiechnąć, jak mówię w dodatku, niektóre z naszych kobiet przestraszyły nas, powiedziały, że On żyje, więc jakby tutaj widać, że jednak mimo, że to świadectwo kobiet było tak mało cenione, oni jakoś uwierzyli, skoro aż mówią przestraszyły nas, zaniepokoiły nas. Czyli nie potraktowali tego świadectwa Marii z Magdali jako tak dużym lekceważeniem, no bo mogliby powiedzieć, co ty zwariowałaś, przecież my wiemy, że umarł, tylko one nas zaniepokoiły, tak? Czyli dało to do myślenia. Czyli jednak autorytet kobiet w tej pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej musiał być niemały. Kobiety idą do grobu z olejkami, chcą dokończyć rytuał śmierci. Wychodzą jednak jako głosicielki życia. Jak wygląda ta duchowa droga od rozpaczy do... Nadziei. Jest to też ciekawa ścieżka, dlatego że wszystko to działo się w sposób szybki wieczorem, w przeddzień. Pamiętamy, że tutaj dwóch faryzeuszy zadbało, żeby ciało Jezusa zdjąć z krzyży, żeby nie było gdzieś rzucone żeby je owinąć, żeby wonnościami je potraktować, co było znakiem wysokiego szacunku i też odwagi wystąpienia przed tymi ludźmi. No ale wszystko to było zrobione w dosyć dużym pośpiechu na koniec dnia. Więc one, jak czytamy, po upływie szabatu, czyli o świcie pierwszego dnia tygodnia, przychodzą obejrzeć grup i mają tam wonności. Więc czyli jeżeli mają wonności, czyli one no, idą z poczucia tęsknoty, żalu, potrzeby serca, ale posiadanie wonności to oczywiście jest wielki dar. One były bardzo drogie, ale też dowodzi, że one rozumieją, że on umarł i nie żyje. One w tym momencie są przekonane, że on nie żyje. Gdyby one szły w poczuciu, że już stał, no to raczej wonności z sobą by nie niosły. Więc można powiedzieć, że jest to wyraz uszanowania, żałoby, chęci takiego dokończenia pewnego rytuału szacunku wobec zmarłego, prawda? I teraz, jeżeli czytamy, że one przeżywają tutaj odsunięcie kamienia i obecność anioła, czyli takiego posłańca Bożego, który jest dla nich, no to jest wstrząs, nie oczekiwały tego, prawda? I w tym momencie anioł je uspokaja, żeby się nie bały, że nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział, żeby zobaczyły, że miejsce jest puste, czyli mają takie poczucie, że weszły i zobaczyły, że to miejsce jest no, bez ciała, tak? czyli po prostu Jezus wstał i rzeczywiście anioł im nakazuje iść i powiedzieć uczniom, więc można powiedzieć, że to nawet nie jest ich pomysł. One są powołane do y, mówienia o zmartwychwstaniu. One są powołanymi, jak tutaj mówi tradycja prawosławna, apostołki mówiące apostołom o zmartwychwstaniu. Jest to w ogóle bardzo ciekawa historia. Jezus uprzedzał, że z martwych zmartwychwstanie. Mamy takie zdania w Ewangelii. Natomiast niewątpliwie uczniowie do Emaus idą w poczuciu niepokoju, a kobiety, które tutaj szły do grobu, idą z wolnościami. Czyli z pewnością można powiedzieć o pewnym takim załamaniu, tak? załamaniu psychicznym z powodu tego, że czy jakimś duchowym pomieszaniu, czy jakimś wstrząsie, no, ten, który uzdrawiał, ten, który ożywiał, jak widziano, nagle się okazuje, że on poniósł bardzo okropne, straszne cierpienia i w dodatku, że jest... No, pochowany tak naprawdę, tak jak umarł śmiercią bardzo upokarzającą, bolesną, straszną, no i jest pochowany powiedzmy też w pośpiechu, trochę jak taki właśnie złoczyńca, tak, czyli ktoś kto jest dosyć, można powiedzieć na szybko, tak, usunięty z miejsca kaźni i na szybko w tak zwanym pożyczonym grobie, czyli do kogoś należał. Trzeba będzie go potem przesunąć, przenieść, no to jest tylko takie chwilowe. Więc całość jest tutaj można powiedzieć w atmosferze smutku, rozczarowania na pewno, Pewnego jej rozpaczy, pewnego rozżalenia skończyła się historia cudownego słuchania mistrza uzdrawiającego, a jest mistrz pobity i zakrawiony i leży. I teraz w takim stanie, kiedy one przychodzą, można powiedzieć z miłością, ale no skoro z wonnościami to bez nadziei, że w tej chwili z stał, prawda? I kiedy one przechodzą i widzą pusty grób, no, muszą się zmierzyć z tym, czy wierzą, że z stał, czy właśnie, tak jak mówi w pewnym momencie Maria z Magdali, czy zabrano go? czy go schowano. Bardzo trudno uwierzyć w coś tak niesamowitego, jak powstanie z martwych. Więc jakby przejście do tego poczucia, że wszystko się zakończyło i załamało, i do przejścia, że teraz są nieskończone możliwości mocy Bożej, skoro on też z martwych stał, to rzeczywiście jest, no można powiedzieć, od minusowych poziomów do wielkiego plusa. tak? To musiał być wielki szok dla wszystkich. Ewangelie mówią o strachu kobiet przy pustym grobie czy lęk musi być przeciwstawieństwem wiary, czy czasem jest jego początkiem? Myślę, że może być i tak, i tak. Dlatego, że bardzo różnie mamy zresztą opisy różnych spotkań z Bogiem, czy spotkań z aniołem też w Biblii i bywa i tak, i tak. I tutaj zobaczmy, że niepewność kobiet musiała być bardzo duża i lęk, skoro Ania mówił, nie bójcie się, tak? Czyli on wyczuwa ich lęk. I teraz, kiedy one już idą do braci, no bo ponieważ anioł im tak przykazał, to można powiedzieć, że Jezus ma ochotę je spotkać, bo właściwie anioł im wszystko powiedział, a jednak, jak mówi nam Ewangelia, kiedy one biegły oznajmić to uczniom z bojaźnią i wielką radością, czyli jest i poczucie lęku i radości. I wtedy Jezus stanął przed nimi i zrzekł, witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi, oddały Mu pokłon. I Jezus rzekł, do nich nie bójcie się. Czyli zobaczmy, że naprawdę to poczucie lęku, takiego troszeczkę niedorastania do tej tajemnicy, życie czegoś, czego nigdy nie było. Poczucie wstrząsu, tak? To wszystko jest. I mimo, że już je uspokajał anioł, Jezus uważa, że należy je uspokoić jeszcze raz. Jeszcze raz powtarza, nie bójcie się. Także ten strach jest. Myślę, że bardzo wiele postaci, które opisuje Biblia, przy zetknięciu się z ogromną tajemnicą, z jakimś wydarzeniem, też odczuwa pewien lęk. Tak? Nawet mówi się o takim lęku, takiej bojaźni Bożej, takim przejęciu się sytuacją. One tak samo się zlęgli apostołowie w czasie przemienienia. A przecież to były same radosne wydarzenia, a tutaj jednak jest powstrząsie śmierci i powstrząsie wielkiej żałoby. No i mamy drugi raz, tak samo jak anioł wysyła kobiety, by mówiły apostołom, tak samo tutaj Jezus mówi, idźcie, oznajmijcie moim braciom. Czyli zobaczmy, kobiety mają jakby podwójne posłanie ze strony anioła i jakby było mało jeszcze samego Jezusa. Czy właśnie w takim napięciu między lękiem a nadzieją rodzi się świadectwo? Myślę, że tak, dlatego że w tym momencie człowiek przeżył coś tak dla niego wyjątkowego, że ma ochotę to mówić. Jeżeli przeżywamy coś bardzo zwyczajnego, no to niekoniecznie dzwonimy do wszystkich im to opowiedzieć, tak? Raczej nie dzwonimy rano do wszystkich, zobacz, wzeszło słońce, prawda? Bo jest to oczywiste. Więc tutaj mamy sytuację, w której kobiety przeżywają coś takiego, co dla nich samych jest wstrząsem, przewróceniem ich dotychczasowej pewności, że on umarł i one chcą teraz wszystkim to powiedzieć. Niewątpliwie też dumne z tego, że to przeżyły, że to widziały, no i też, że mówił im to sam Jezus. I w tym momencie one jakby wypełniają jego prośbę, jego nakaz. To nie jest też tylko ich pomysł, to nie jest tylko ich tutaj jakoś, tak, własna chęć. Pamiętamy, że Jezus niekiedy, jak kogoś uzdrawiał, mówił: Nie mów nikomu. No tutaj to jest wręcz odwrotnie: idźcie, powiedzcie braciom. Więc one jakby są wzywane do tego, żeby mówić innym to, co przeżyły. No i niewątpliwie same są bardzo z tego zadowolone, skoro Ewangelia mówi, że biegły, tak? Czyli chęć mówienia była bardzo duża. Grup jest pusty, nie ma Jezusa, jest brak, cisza i dezorientacja. Jak odczytywać to doświadczenie pustki w życiu duchowym? Ewangelia mówi nam wyraźnie, że ten pusty grób zobaczył też Jan z Piotrem i wcale z tego powodu nie byli od razu wielkiej radości. Więc jakby tutaj mamy pewne etapy, to nie jest wszystko bardzo szybkim wydarzeniem. To też jest bardzo ciekawe, że ta z Ewangelii, która w ostatecznym swoim kształcie powstała najpóźniej, to ta z Ewangelii właśnie mówi nam o tym, tradycja świętego Jana, bardzo szczegółowo o tym przyjściu Marii z Magdali, tak? Troszeczkę tak, jakby chciał specjalnie pokazać, że to ona tutaj była tą pierwszą osobą w szczegółach. I właśnie ten opis y, mówi o tym, co tutaj pani redaktor powiedziała. Kiedy Maria z Magdali udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty. Pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i drugiego ucznia i rzekła, zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Czyli to poczucie pustego grobu jest takim poczuciem zamieszania. Nie ma jeszcze tego przekonania o zmartwychwstaniu jest poczucie jakiegoś niepokoju, nie wiadomo, co się stało, ale ten pusty grób sam w sobie nie jest dowodem, ponieważ wcześniej czytamy, że dopiero anioł tłumaczy sytuację, prawda? I tutaj ona mówi, że zabrano pana z grobu, nie wiemy, gdzie położono. Piotr i drugi uczeń idą, biegną do tego grobu, czyli też jest takie poczucie niepewności. I kiedy biegnie i wyprzedza Piotra Jan, widzi pusty grób, ale nie wchodzi do środka, czyli on tego nie odczytuje radośnie. Tu nie ma absolutnego przekonania, ona pewnie na zmartwychwstał. Tu jest taka niepewność, takie też poczucie lęku, prawda? I potem, kiedy Piotr wchodzi i wchodzą razem i widzi leżące płótna, dopiero zaczynają myśleć. Ale wtedy mamy ciekawe zdanie, że do, jak wtedy za Piotrem wchodzi jednak drugi uczeń, czyli Jan, jednak się zdecydował wejść, przy tym się wahał, to mamy takie zdanie, ujrzał i uwierzył. Czyli zobaczmy, że sam pusty grób może być przyczyną wiary, może tą wiarę jakoś wzywać, jakoś przyzywać, wywoływać, ale nie musi. No to myślę, że też jest takie nasze normalne doświadczenie. Patrzą dwie, trzy osoby na to samo zjawisko. Dla jednego jest cudowne, dla drugiego nie. A drugie mówi, nie wiem, co o tym myśleć, prawda? I się wycofuje. Więc tutaj sam pusty grób niekoniecznie jest dla wszystkich, myślę, był jasnym świadectwem. Kobiety przedstawione są jako te, które właśnie przekazują tą dobrą nowinę dalej. To one dostały taką łaskę, takie posłannictwo. A jaka jest sytuacja? kobiet współcześnie? Na ile my jesteśmy wezwani do tego, żeby właśnie nieść tą wiarę, żeby za przykładem tych kobiet z Ewangelii mówić o tej radosnej nowinie? Myślę, że nasza sytuacja jest trochę inna. Wtedy tam, w tamtym czasie była to wiadomość zupełnie nowa, którą ludzie słyszeli pierwszy raz. I była to kwestia informacji, interpretacji i dawania nadziei w tym, tak, że to zmiana w stanie coś oznacza. Że to ma jakieś głębsze znaczenie. Natomiast w tej chwili jest to raczej kwestia interpretacji i pokazywania swoim życiem, czy swoim zachowaniem, co oznacza wiara w zmartwychwstanie. Dlatego, że tak jak tutaj widzimy na przykładzie Ewangelii Jana, samo dowodzenie, że on zmartwychwstał mu wojnie o pustym grobie, dla niektórych będzie przekonywujące, dla niektórych nie. Natomiast o wiele ważniejsze będzie, czy z tego dla nas coś wynika, czy dla kogoś, tak? Czy to jest znak nadziei? Dlaczego to jest w ogóle znak nadziei? Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to może mieć wartość dla naszego codziennego dnia, czy dla naszego życia? Więc tu myślę już jest taka kwestia interpretacji, reinterpretacji tak? i takiego świadectwa nie tyle mówienia o fakcie, tak jak to było z Marią Magdaleną, ale świadectwa dotyczącego jakby owoców tej myśli, tak? czy tego wydarzenia, jak to ma się dla nas. Historia kobiet przy grobie nie kończy się na poranku zmartwychwstania. Ona trwa i powraca w życiu wielu ludzi, także dziś. Rozmawiałam o tym z Katarzyną Pawlak, dziennikarką, żoną i mamą czwórki dzieci. Czytając Ewangelię widzimy ciekawy kontrast. Kobiety idą do grobu, a uczniowie pozostają zamknięci. Co mówi nam ta scena? Co ta scena mówi pani? Mówi bardzo dużo o naturze kobiet i naturze mężczyzn. Mężczyźni działają, rozwiązują problemy. Zaistniała trudna sytuacja, więc oni, nie wnikam czy się bali, czy się schowali, ale zgromadzili się i rozmawiają o tym. A kobiety wypełniają swoje obowiązki codzienne jako żony, matki. Każdej kobiecie jest poczucie obowiązku i służby względem drugiego człowieka i to jest natura kobieca. Po prostu idą zrobić to, co trzeba. Dla mnie naturą kobiecości jest zawsze robienie tego, co potrzeba. Kobiety znalazły się tam, gdzie powinny być i no, myślę, że często też się zdarza tak, że w momentach kryzysu to często kobiety też wiedzą, co robić. Często kobiety podtrzymują płomień wiary. Tak, to też jest dla mnie bardzo charakterystyczne dla nas kobiet, szczególnie kobiet wierzących, prawda? W historii widzimy wiele takich sytuacji, że mężczyźni szli walczyć o wolność, a kobiety zostawały w domach i wychowywały dzieci. I w rodzinach zachowała się wiara, w rodzinach zachowała się polskość, wtedy kiedy nie mieliśmy państwowości. Kobiety mają to wpisane w swoje DNA. Przekazywanie wiary jest naturalne, też opiera się na emocjach, tak, na głębokiej wierze wynikającej nie tylko z serca, ale także rozumu, ale również na kobiecych emocjach tutaj też jest to potrzebne. Ta wiara jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mamy wiele pięknych scen, czy w książkach, czy w filmach, kiedy właśnie kobiety modlą się, kobiety uczą dzieci modlitwy, kiedy w różnych sytuacjach zagrożenia sięgają po różaniec i na kolanach wypraszają potrzebne łaski. I to jest taki ciąg pokoleń, dzięki któremu możemy rzeczywiście tą wiarę przekazywać młodemu pokoleniu. Tak, dla mnie to jest bardzo ważne. Ja z wiekiem coraz bardziej doceniam i absolutnie y, uważam, że to są osoby, które warto doceniać w kościele. To są te wszystkie starsze panie, które codziennie chodzą do kościoła, codziennie odmawiają różaniec, które często są no, wyśmiewane przez y, różnych ludzi, ale to w nich jest siła i one wypraszają dla nas niebo i one y, wypraszają pokój w rodzinach. To są często babcie, matki. Które pierwsze uczą dzieci znaku krzyża i prostych modlitw i pierwsze pokazują dzieciom Boga. Kobiety czują się odpowiedzialne za przekazywanie wiary. A co ta scena mówi o odpowiedzialności każdego z nas za przekazywanie wiary, nie tylko kobiet? Zobowiązani do przekazywania wiary my jako rodzice jesteśmy oboje, tak? i matka i ojciec, i kobieta i mężczyzna. I do tego się zobowiązujemy jako rodzice. I to jest dla nas priorytetowe. Tylko naturalnie przez to, że kobieta w pierwszych latach życia częściej jest z dzieckiem. W zasadzie jest na bieżąco. Tata jest w pracy, mama jest w domu. I te praktyki religijne, odpowiedź na różne pytania dziecka, opowiadanie mu o Panu Bogu, tą rolę wypełnia mama częściej i pełniej. Tata ją dopełnia. I to jest bardzo piękne, że jest pewien też taki podział i w w tym i wydaje mi się, że tutaj nasza natura kobieca i to, że potrafimy pewne rzeczy zobrazować, to jest bardzo pomocne, bo nam, kobietom, przez naszą emocjonalność łatwiej jest wejść w świat dziecka niż mężczyźnie. Scena z Ewangelii św. Jana, gdy Maria Magdalena słyszy swoje imię, jest jedną z najbardziej intymnych w całym Nowym Testamencie. Czy... Pokazuje ona, że wiara rodzi się ze spotkania, a nie tylko z jakiejś idei? Czy możemy ją tak odczytać? Czy pani ją tak odczytuje? Dla mnie wiara jest y, łaską i jestem bardzo szczęśliwa, że tej łaski dostąpiłam w pewnym momencie swojego życia, ale też jest decyzją. Trzeba być otwartym y, na wiarę i tego po prostu chcieć. Jak byłam no, prawie dorosłą, na, może na progu dojrzałości osobą, bardzo pragnęłam Łaski wiary i ją dostałam i Bogu dzięki to tak trwa przez lata, ale rzeczywiście poczułam się wezwana po imieniu. To, że Pan Bóg wchodzi z nami w tak bliską relację, że mówi do nas po imieniu, to znaczy nas zna. To wezwanie powoduje, że człowiek czuje się dostrzeżony, zauważony i ważny i nie zostaje sam w swoim życiu i ze swoimi problemami, tylko czuje, że jest dla kogoś istotny. I dla mnie od tego momentu Pan Bóg stał się najważniejszy. Ta scena, także dla czytających ją, może być też takim konkretnym zaproszeniem do pogłębienia bardzo osobistej relacji z Bogiem. Nawet jeżeli no, wcześniej takiej relacji ktoś nie miał. Pięknie odkryć jest w pewnym momencie swojego życia, że Jezus zmarł za moje grzechy. Że oddał swoje życie za mnie, ale że zmartwychwstał, żeby ze mną żyć i mi towarzyszyć w moim życiu. To jest najpiękniejsza, dobra nowina, którą usłyszałam i chcę się tym dzielić z własnymi dziećmi, chcę tym się cieszyć z moim mężem i chcę o tym opowiadać ludziom i to w zasadzie jest najistotniejsze w moim życiu. I życzyłabym moim dzieciom, które na, w tym momencie są jeszcze młode i być może ich wiara polega na tym, że towarzyszą nam rodzicom. Ale te starsze dzieci już obserwuję, że zaczynają same szukać i otwierają się na relacje z Panem Bogiem i bardzo się z tego cieszę, bo rozpoczynają najpiękniejszą podróż swojego życia. Marzy mi się, by ta wiara była najistotniejszym w ich życiu, tak jak jest w moim. już... No, myślę, że wiele razy to, że kobiety pełnią taką dziś no, ogromną rolę w przekazywaniu wiary w rodzinach, w wspólnotach, czy w różnych miejscach pracy, chociażby no, w mediach. I to jest myślę też rola współczesnych kobiet, żeby pokazywać innym właśnie tą wiarę, to co nam daje nadzieję, dlatego że przecież spotykamy w różnych miejscach ludzi, którzy nie mieli tego szczęścia, nie spotkali się z Bogiem w takiej osobistej relacji. Może są z jakichś trudnych rodzin, takich pokiereszowanych. I to też jest, myślę, że ogromna rola tych kobiet, które doświadczyły w życiu miłości, wiary, żeby się tym dzielić i pokazywać, że szczęście może być właśnie w wierze, w takiej relacji konkretnej z Bogiem. Wydaje mi się, że kobiety mają ogromną predyspozycję do tego, by... Nieść światu piękno. Zostałyśmy stworzone na obraz Boży jako piękne istoty, a piękno to jest dobro, więc mamy naturalną tendencję do tego, żeby nieść światu to, co najlepsze. Więc jeżeli ktoś ma wiarę, że jeżeli kobieta ma wiarę, to jest ona najlepszym przekaźnikiem. To ona przekaże to całemu światu wokół siebie, bo się z tego po prostu cieszy. Nasze serce jest ogromne, nasza emocjonalność jest ogromna i świat może na tym tylko zyskać. Jeżeli kobieta ma otwarte serce i spotkała miłość swojego życia, to cały świat wokół będzie widział, jak ona promienieje i chce się tym cieszyć. I te kobiety przy grobie spotkały miłość swojego życia i chciały o tym opowiedzieć i niosły tą radość. I to jest najpiękniejsze zadanie dla nas kobiet wierzących, żeby światu zanieść Chrystusa. Zanieść Go najpierw do naszych domów a potem do naszych miejsc pracy i wszystkim dookoła, których spotkamy na naszej drodze. Wielka noc zaczyna się od kobiet, które przyszły do grobu z tym, co miały. Z wiernością, pytaniami i bólem. Nie miały gotowych odpowiedzi. Nie rozumiały jeszcze, co się wydarzyło, a jednak to właśnie one zostały pierwszymi świadkami. Może więc każdy z nas ma swoją drogę do grobu. Do miejsca, gdzie kończą się nasze oczekiwania. A zaczyna się coś nowego, i może właśnie tam rodzi się nadzieja. Za wspólnie spędzony czas, dziękuję, Sylwia Słukowska. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka